Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 7 kwietnia, minęła jedenasta. Monika Mazurszan, zapraszam na Serwis Trójki. Alerty przed silnym wiatrem, wciąż aktualne dla ośmiu województw. W całym kraju trwa usuwanie skutków wczorajszej wichury. Akcja z udziałem policyjnego śmigłowca w centrum Warszawy. Wypadek pociągu TGV we Francji. Szczegóły za chwilę od naszego paryskiego korespondenta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał niektóre z wydanych wczoraj ostrzeżeń przed silnym wiatrem. Obniżono także stopień ostrzeżeń dla wybrzeża z drugiego na pierwszy. Alerty wciąż obowiązują w ośmiu województwach we wschodniej części Polski. Miejscami wiatr ma osiągać w porywach 70 km na godzinę. A w całym kraju między innymi na Lubelszczyźnie trwa usuwanie skutków wczorajszej wichury. W Bobrownikach w powiecie ryckim 45-latek został porażony prądem przez zerwaną linię energetyczną. W Międzyrzecu Podlaskim wiatr uszkodził dach szpitala. Z kolei w Parczewie uszkodzony został maszt na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, mówi rzecznik lubelskich strażaków kapitan Tomasz Stachera.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 W całym kraju z powodu zerwanych przez wiatr linii energetycznych bez prądu pozostaje jeszcze 4000 odbiorców, najwięcej 1300 na Mazowszu. Policyjny śmigłowiec Black Hawk w centrum Warszawy. Widowiskową akcję policja przeprowadziła rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej Radosław. Jak przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Policji, sprawa dotyczyła przestępczości gospodarczej.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 Jedna osoba zginęła kilkanaście jest rannych na północy Francji po zderzeniu pociągu o szybkich prędkości TGV z konwojem wojskowym. Takie pierwsze informacje przekazują miejscowe służby ratunkowe. Do tragicznego wypadku doszło rano około godziny siódmej na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Nully-Min, niedaleko Lons. Pociąg Tyżywy uderzył w ciężarówkę przewożącą pojazdy francuskich wojsk lądowych. Lokalna prefektura poinformowała, że ofiarą śmiertelną jest maszynista. W pociągu znajdowało się około 350 pasażerów, z których co najmniej 27 zostało rannych. Na miejsce udaje się francuski minister transportu, Philippe Tabaou. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym na północy Francji. Do końca dnia wstrzymano połączenia między Lens a Béthune. Utrudnienia dotyczą również połączeń do Lille. Stefan Folzer, Polskie Radio. Gwałtownie pogarsza się stan irańskiej gospodarki. Po miesiącu wojny rosną ceny, słabnie waluta i kurczy się import. Równocześnie rozwijają się firmy i gałęzie rządzone przez elitarną gwardię rewolucyjną.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 Sytuacja na Bliskim Wschodzie pogłębia kryzys na rynku paliw. Na włoskich lotniskach nie zawsze można zatankować samolot pokorek. Wprowadzono ograniczenia. Zwiększenie wydobycia ropy zapowiedziały państwa OPEC. To pomoże rynkowi, ale ważniejsza jest kwestia transportu. Mówiła w informatorze ekonomicznym Trójki Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Problemy pojawiają się głównie przy oleju napędowym, ale też paliwie lotniczym. Trzeba zmienić łańcuchy dostaw, pobierać więcej paliwa z innych krajów. Pojawia się temat paliwa rosyjskiego również, ale nawet ono nie jest w stanie pokryć na przykład zapotrzebowania Chin. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz dla całego ruchu żeglugowego, grożąc zniszczeniem elektrowni i mostów. Ultimatum mija o drugiej w nocy naszego czasu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Na wschodzie nadal porywisty wiatr. W Augustowie 4 stopnie, w Gdańsku 7, w Warszawie 9, w Szczecinie i Rzeszowie 11, w Poznaniu i Krakowie 12, a we Wrocławiu 13. Ogłoszenie społeczne.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 Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach, a teraz hit. Produkty Jorkaja aż 25% taniej. Idealna okazja, by zatroszczyć się o siebie. Jak tak, to Allegro. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko.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 Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.09. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję wydaje Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Katarzyna First-Wojtkowska. A państwa telefony, jak zawsze odbierał, będzie Piotr Łodej. A dziś pod numerem 22 i 7 trójek Czekamy na Państwa myśli, refleksje i zdanie na temat, czy bezdomność zwierząt to wina systemu, czy naszej wygody. Czy naprawdę chcemy mniej bezdomnych zwierząt w Polsce, czy tylko tak mówimy? I wreszcie, kto powinien zrobić pierwszy krok? Państwo, gminy? Czy możemy sami i same? Te pytania nie są wbrew pozorom abstrakcyjne. W Polsce żyje dziś blisko milion bezdomnych zwierząt, z czego ogromna większość to zwłaszcza koty pozostaje poza jakimkolwiek systemem opieki. Jednocześnie gminy wydają setki milionów złotych rocznie na walkę z bezdomnością, ale tylko niewielka część tych środków trafia na działania. Taki obraz wynika i wyziera z raportu najnowszego raportu Fundacji Pomagam.pl. Oraz Uniwersytetu SWPS, e, który, o który zapytałam jego współautorkę Karolinę Pacoń z Fundacji Pomagam.pl. Takim dużym problemem jest to, że my za ten problem tak naprawdę wszyscy płacimy podwójnie, bo płacimy bardzo dużo, e, jeśli chodzi o samorządy, to rocznie przekazywana jest kwota około 335 milionów złotych na ten problem. Bardzo dużo wszyscy dokładamy ze swojej kieszeni właśnie w różnego rodzaju darowiznach, zbiórkach przez to, że ten system działa no, nieidealnie. Mamy w tym momencie oficjalne dane Głównej Inspekcji Weterynaryjnej i to są tylko psy i koty znajdujące się w schroniskach. Poza tym mamy psy, które są właśnie na ulicach, mamy koty, które są na ulicach, Ogólna liczba szacowana jest na około milion osobników. W przypadku kodów jest to aż 750 tysięcy, więc to jest bardzo niedostrzegany problem i trochę pomijany, jeśli chodzi o system. Mamy psy, które znajdują się w schroniskach. To jest około 75 tysięcy w tym momencie plus psy znajdujące się na ulicach. To jest trudne do szacowania liczba, bo właśnie inne szacunki czasami przychodzą z poszczególnych gmin, inaczej szacują to organizacje pozarządowe. No a poza tym mamy trochę też takich czarnych dziur, czyli zwierzęta, które na przykład zostały wyłapane a nie trafiły jeszcze do tej oficjalnej ewidencji, bo są, m, przebywają w tak zwanych czasowych punktach m, przetrzymania. I to są często punkty, które miały być docelowo właśnie takim punktem, gdzie zwierzęta są bardzo krótko, ale nie ma przepisów. Czasami zdarza się, że przez wiele miesięcy są w miejscach, które nie podlegają. Żadnemu nadzorowi, na przykład przy oczyszczalniach miasta, przy przokach, Tam no niestety warunki są bardzo trudne do zweryfikowania. I co państwo sądzą? Co państwo sądzą? Czy gdy widzą państwo bezdomnego psa lub kota, to państwo reagują, czy odwracają wzrok? A czy sądzą państwo może... Że to gminy, władze samorządowe powinny bardziej ingerować w kwestie opieki nad zwierzętami, czy to jednak nasza obywateli e, rola. 22 i 7 trójek porozmawiajmy małpa polskie radio.pl oraz Facebook Trójki czekają na Państwa głosy. My tutaj w Studiu Przymyśliwieckiej również e, czekamy i też na Państwa opowieści o tym, czy może bezdomnego psa lub kota, przytulili państwo kiedyś do serca. Zanim zdechnie w oceanie, z ropą śledź ostatni, a ostatniej dra wyścigło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci, a pił. Zanim zniknie pod betonem w skwerku reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Za oknem zasać plusz, niech się ci nawije, a kiedy ciemno już, i wszyscy śpią, i matka śpi, by, babcia śpi, by, żona śpi, zapylaj Georginie. zapylaj Georginie. Nim zatruje aerozol noc na życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd, nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzony aut. Nim karniona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wątając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy, śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. We ślubę popatrz, wchła, daj spokój, wchła, to też istota. Wieżyny nuradaj, daj, lub usiądź na mrowisku. To no może nie jest raj, lecz trwaj, tak trwaj. W wieżynach trwaj, trwaj, a ty trwaj, a, ty trwaj. a ty trwaj, bo to jest w końcu wszystko. Czy tu się zgadzamy? Pani Joanna pisze na naszym Facebooku kastrować wszystkie bezdomne psy i koty, bo tak się robi w cywilizowanych krajach. A do nas dodzwonił się pan Paweł z Zachodniopomorskiego, żeby powiedzieć, co sądzi o problemie bezdomności zwierząt w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. E, moja odpowiedź jest bardzo prosta. E, ewidencja, jeszcze raz ewidencja i druga rzecz jest, e, czyli chipowanie, bo e, po pierwsze mając możliwość identyfikacji właściciela, tak? E, wiadomo, są przypadki różnego rodzaju, że pies, nie wiem, czy kot ucieknie z domu, tak? E, można potraktować wtedy takie zwierzę jako bezdomne, ale w momencie, kiedy je złapiemy, mamy możliwość trafienia do właściciela i sprawdzenia, co się tak naprawdę e, dzieje. A druga rzecz jest taka, że e, to e, umożliwi nam tak naprawdę jakąś rejestrację realną. Tak? tak samo mamy w Holandii i tego problemu raczej bezdomności nie ma w cywilizowanych krajach. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. To jest rzeczywiście jeden z wniosków z raportu Fundacji Pomagam.pl i Uniwersytetu SWPS odnośnie do problemu bezdomności zwierząt w Polsce, sięgającego już miliona aż osobników, z czego 720, 750 tysięcy to koty, a 72 tysiące to psy. Ta Brakująca do miliona liczba to też m.in. zwierzęta egzotyczne, które też czasem albo uciekają, albo są niestety wypuszczane. Pan Marcin z Rybnika, ponoć przygarnął papugę? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Co to za e, historia? Przede wszystkim gratuluję wspaniałej audycji, wspaniałego, trafnego tematu. W pełni zgadzam się z poprzednim moim słuchaczem, jeżeli mówimy na ten temat. A tak wyskakuję z innej beczki, z parę dziesięć lat temu wychodzę na ogród i widzę zamieszanie na drzewie. Dziwne odgłosy. Podchodzę i na tej zielonej tui nie pasował kolor, bo on był żółty. Patrzę, a to jest papuga. A obok tej papugi na sąsiedniej tui, proszę wyobrazić, nie wiem, 15-20 rubli które ewiden ew ewidentnie te ptaki to sobą rozmawiały, jeśli tak to mogę określić. I proszę wyobrazić, że podszedłem do tej papugi, ta papuga była tak wystraszona, że bez problemu zabrałem, przytuliłem i tylko tyle, że są audycje, że ludzie przytulają psy, koty, a ja papugę przytuliłem. Wspaniała historia, tymi... pani Marcinie. Bardzo pozdrawiamy pana i pana papugę. Jak ma na imię? O, niestety, mówimy już o niej w czasie przeszłym. Och, to, nie to jak o, miała na imię. Ale, ale nazywała się Ada. Pięknie. Pan Piotr z Katowic dodzwonił się do nas i dołącza do rozmowy o bezdomności zwierząt w Polsce. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Ja uważam, że jakiekolwiek problemy w tym temacie, to jest po prostu wstyd, obciach, dla takiego kraju na tyle bogatego jak nasz kraj. Nie powinno być u nas w ogóle rozmowy ani o pieniądzach na zdrowie ludzi, na bezdomność, na to, żeby ktoś chodził głodny yy, i to samo dotyczy zwierząt. Stać nas po prostu na to i tutaj pełną odpowiedzialnością obarczam. Rządy i samorządy wydają pieniądze z naszych podatków nie na to, co chcemy, nie na to, co trzeba. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy i tutaj chyba warto zacytować kilka cyfr z raportu Fundacji Pomagam.pl. o 10%, a właściwie nie, wróć, o 134% w ciągu dekady wzrosły wydatki gmin na opiekę nad zwierzętami. Jednocześnie tylko 10% z tych budżetów przeznacza się na zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym między innymi na wspomnianą już przez panią Joannę kastrację i chipowanie. Jednocześnie prawie 60% gmin nie przeprowadziło w ubiegłym roku ani jednej kontroli schronisk którym płaci, więc te pieniądze, ogromne pieniądze pompowane w system wyciekają i nawet nie wiemy gdzie. Pan Maciej z Poznania dołącza do nas? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie Macieju. Jak, jak w Poznaniu natomiast... sytuacja wygląda? Moje spojrzenie na ten temat jest nieco odmienne od dotychczasowych słuchaczy, ponieważ ja tak się wychowałem, tak z rodzicami tutaj, jak byłem dzieckiem, byłem, że tak powiem, prowadzony w pozytywnym oczywiście tutaj spojrzeniu na temat świata zwierząt, ale nigdy nie miałem ani psa, ani kota. I tak samo w życiu dorosłym, jako rodzic, jako dziadek, nie, nie mam kontaktu tutaj nigdy ze zwierzętami. I tak się właśnie zastanawiam, co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie mają takiej potrzeby, bądź też zostali tak wychowani i nie mają kontaktu ze zwierzętami typu pies, kot, te najbardziej popularne nasze pupile domowe. E... No co z nimi? Te Oni też i one dokładają się do systemu, który utrzymuje schroniska E, więc chcąc, nie chcąc, y, jest to problem nas wszystkich. Tak, dokładnie, ale zmuszanie tutaj do wzięcia też na swoje barki, na swoją odpowiedzialność ludzi, którzy kompletnie nigdy nie mieli z tym tematem do czynienia, w sensie nie wzięli psa, nie wzięli kota, nie kupili, nie hodowali, y nie wydaje mi się, żeby był fair w stosunku do tych ludzi. Takie jest moje spojrzenie. Ja dostrzegam problem. No oczywiście z tego, co mi wiadomo, ludzie, którzy posiadają tego typu zwierzątka, płacą jakieś tam podatki, jakieś obowiązkowe, wnoszą opłaty, są szczepienia i tak dalej. Ale myślę, że można by było podnieść właśnie te opłaty. I z tych opłat, z tego budżetu prowadzić odpowiednią tutaj e, gospodarkę. Tak to naprawdę. To tak jest naprawdę. jakiś pomysł, co Państwo na ten pomysł pana Macieja z Poznania, żeby to właściciele i właścicielki, opiekunowie i opiekunki zwierząt ym, dokładali do systemu więcej. Pan Marek z Górnego Śląska y, ze swoją opinią o bezdomności zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak mówiłem właśnie z Pani kolegą przed chwilą, generalnie pomaganie zwierzętom to jest bardzo dobry biznes. I tutaj nie chodzi tylko o schroniska, bo gminy płacą również całej rzeszy fundacjom, które Zabezpieczają zwierzęta na terenie tych gmin. To są zwierzęta i bezdomne, to są zwierzęta właścicielskie, które te fundacje odbierają tak naprawdę. I na koniec tego można, jak pokazują się w internecie, bardzo dobrze sobie żyć. Eee, praktycznie kontrola nad tym, eee, bo pani wspominała o kontroli schronik. No schronisko pani może skontrolować, ale jeżeli ma pani psa. Piłkusia, który został wyłapany 7 lat temu, on cały czas podobno żyje, a prawdopodobnie już nie żyje, ale tego się nie da sprawdzić, bo Piękuś przeszedł przez 4 czy 5 już e, takich e, ośrodków e, tymczasowych, gdzie po prostu był zabezpieczany. Więc naprawdę z tego można bardzo fajnie funkcjonować, a e, robienie podatków, żeby ludzie, którzy zwierzęta na przykład rasowe. E, czy nawet inne e, własne, że boli, utrzymujące ten system, jest chory. Po prostu powinna być obowiązkowa kastracja e, farmakologiczna bądź w przypadku sankcji e, po prostu jest cięcie. E, jeżeli nie mamy zamiaru zrównarażać zwierzęta, to po co mu tak naprawdę ta funkcja? A bardzo, bardzo wyrągę, dziękujemy przysząc Panie przysząc pani Marku. Wyrągę, i, I oddajemy wziąc... głos Pani Marzenie z Opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić swoją historią, ponieważ przed samymi świętami idąc zakupami świątecznymi spotkałam bardzo biednego, chorego kotka i całe szczęście, że znam tutaj w naszym mieście bardzo fajną panią Jagodę, która pomaga bezdomnym zwierzętom i pracownikom Straży Miejskiej, którzy mnie pokierowali, co trzeba w takiej historii zrobić, bo okazało się, że kot jak na nosówkę i był bardzo chory, po prostu ledwo trzymał się na łapkach. Z racji tej, że ja mam swojego osobistego kotka, ale nosówka jest chorobą bardzo zakaźną dla kotów, więc ja nie mogłam tego kotka przygarnąć, a on był w takim stanie, że naprawdę wymagał pomocy. No i chciałam właśnie podziękować pracownikom Straży Miejskiej, pani Jagodzie, pani Natalii ze Straży Miejskiej, ponieważ no bardzo mi pomogli. Ja się tak przejęłam rolę, znaczy stanem tego kotka, a ludzie szli obok i nie zwracali zupełnie uwagi. I tak jakby ten kot nie istniał. Bardzo, bardzo nie... dziękujemy pani Marzeno w imieniu wszystkich e, kociarzy i kociar, do których ja też się zaliczam jako też opiekunka e, już od 10 lat e, kotki, która również chora czekała e, na pomoc. To jest też e, być może dobry moment, żeby przypomnieć Państwu, że y, w takich sytuacjach Straż Miejska i Gminna pod numerem 986 czeka na Państwa telefony. Można też skorzystać z aplikacji Animal Helper. A z nami Pani Alicja zbyt goszczy, ponoć zbulwersowana. Tak, jestem trochę zbulwersowana tym, co usłyszałam od pana, który powiedział, że jeżeli cały, y, nigdy w życiu nie miał do czynienia z żadnym zwierzęciem, czy to psem, czy to kotem, to nie uważa, żeby go obciążać miało y, społeczeństwo y, utrzymaniem czy dbaniem o, o dobrostan zwierząt. No dla mnie to nie jest wytłumaczenie, ponieważ ja nigdy nie miałam do czynienia, ani nikt z mojej rodziny, od pokoleń na przykład y, z, z, z więzieniem, tak? Z więziennictwem. Nikt nigdy nie był w więzieniu, tego co wiem, to chyba też więźniów utrzymujemy za nasze podatki i nikt z tego tytułu nie robi problemów, prawda? Więc takie tłumaczenie, że ktoś nie ma z czymś do czynienia i proszę go nie obciążać tym tematem, no to chyba nie jest dobra droga. Żyjemy w społeczeństwie no, cywilizowanym, tak jak już to tutaj padło i chyba powinniśmy się czuć odpowiedzialni za pewne rzeczy. Za to, żeby leczyć chorych, za to, żeby pomagać biednym, za to, żeby utrzymywać również oczywiście osoby, które weszły w kolizję z prawem, a przede wszystkim, żeby pomagać zwierzętom, bo zasługują na to i czasami nawet niż ludzie, niestety. A co na to pan Hubert z Janowca wielkopolskiego? No, dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem dobry. się wypowiedzieć w, takiej, w tej sprawie oczywiście tak, może zacznijmy od Holandii. Holandia rozwiązała sobie problem tak, że na psy, które są drogie, rasowe, nałożyli wysokie podatki, a na psy ze schronisk nie ma żadnych opłat. I to częściowo lub yy, w bardzo dużym stopniu załatwiło problem. A problem wyłapywania. Yy, Zwierząt, które, które są bezdomne, i sterylizacji. No, ja jestem za tym, żeby się tym zajmowały organizacje pozarządowe, które będą dotowane z, z pieniędzy państwowych. Z tego względu, że będąc kiedyś u, u, w takiej klinice weterynaryjnej, widziałem e, kota, e, który został złapany. Dziki kot. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy nie mają doświadczenia złapali takiego kota i doprowadzili go do, do, do weterynarza, czy do, do miejsca, w którym mógłby być wysterylizowany. Pani no, Barbara z Warszawy dołącza do naszej dyskusji. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ja właśnie chciałam nawiązać do ostatniego zdania pana, który dzwonił przed chwileczką. Chodzi o wyłabywanie bezdomnych kotów. Otóż w bogatej gminie podwarszawskiej gmina owszem daje zlecenia na kastrację takich kotów bezdomnych, które gdzieś przybłąkały się do jakiegoś domu, są dokarmiane, ale należy tego kota złapać i zawieść do weterynarza aby go właśnie y, albo podać mi środki antykoncepcyjne, albo wysterylizować. Niestety kota półdzikiego nie da się złapać na pewno już nie starszej osoby. I proszę sobie wyobrazić, że w gminie nie ma takiej ekipy, mimo że o to proszono, żeby przyjechała i takie koty wyłapała. Czyli pozostaje nadal problem organizacji tego typu y, działań przy gminie, w gminie po prostu. Bardzo dziękujemy Pani Barbarze i oddajemy głos Pani Julii z Warmińsko-Mazurskiego. Jak u Państwa wygląda ten problem, a być może rozwiązania problemu bezdomności zwierząt? Witam. Wygląda chyba tak, jak w telefonach Państwa, czyli nijak. Po prostu zwierzęta bezdomne rodzą się, pojawiają się no, z winy w, w, przede wszystkim człowieka, który nie dopatrzy spraw, kupują dziecku pieska na w prezencie, potem się okazuje, że piesek B, więc pozbywamy się. I tak a propos telefonu pana, który mówił, że przerzucić koszty trzeba na właścicieli psów, bo on nigdy nie miał psa, kota i on nie czuje się odpowiedzialny. Proszę sobie wyobrazić, że moje długie życie, no jestem emerytem, siedem psów, które wszystkie były przez życie pokrzywdzone ze schronisk, znalezione na działkach, dożywały u mnie no, co najmniej 15 lat, tyle, ile, ile, ile trzeba było. Koszty leczenia właściciela psa ro, wzięłam psa z chorym oczami ze schroniska. Kosztowało to duże pieniądze. Ponosiłam te koszty wyżywienia. No, pomagają mi część stowarzyszenia, ja to nazywam animalsy, czyli opiekunów zwierząt, bo pies jest duży i potrzebuje tej karmy. I Ciężko mi utrzymać go, ale robię co mogę i dzięki temu ten pies zostawił schronisko, znalazł się u mnie. I mówię, że nie możemy pogodzić dwóch światów, ludzkiego i tego y, zwierzęcego. Stosunek człowieka do zwierzęcia jest miarą jego humanitaryzmu. No i niektórym ludziom tego brakuje. Musimy egzystować razem z naszymi mniejszymi braćmi. I bardzo, bardzo dziękujemy Pani za, za tę wielką pracę, bo dla każdego zwierzęcia z pewnością dom, prawdziwy dom jest o niebo lepszy niż schronisko. W tych zresztą średni dzienny koszt opieki, Szacowany jest na 30-35 zł, a według nowego raportu, który tu dziś cytuję, w raportu fundacji Pomagam.pl, są takie miejsca, w których deklarowany koszt nie sięga nawet złotówki dziennie za kota. Na przykład pan Piotr Zmrągowa jeszcze czeka na, na głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tak dwutem dla pana z Poznania powiedzieć, że jeśli ktoś, kto ma psa, powinien teraz płacić więcej, żeby utrzymywać inne psy, to rozumiem, że jak pan ma samochód, to będzie płacił za zezłowowanie nich samochodu. A jak ma ogród, to będzie również płacił za utrzymanie ogrodów miejskich wszystkich. A to jest to, po prostu zwracam uwagę na kompletną nielogiczność tego pomysłu. To po pierwsze. Po drugie, po drugie poskutkuje to generalnie tym, że wszyscy ci biedniejsi lub którzy de facto mają w nosie swoje zwierzaki, od razu je porzucą i będziemy mieli więcej bezdomnych zwierząt. A tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Ten milion na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi to już jest zdecydowanie za dużo. A teraz może, żeby trochę podnieść Państwa nastrój, przepiękna piosenka Beatlesów z białego albumu, napisana przez Paula McCartneya dla Marty, owczarki staroangielskiej, z którą przeżył 15 lat. Go, Go. państwo sądzą. Czy bezdomność zwierząt to wina systemu, czy naszej wygody? Kto powinien się tym zająć? Państwo, gminy, czy może my sami? Pan Piotr z Zielonej Góry dzwoni do nas ze swoją odpowiedzią na to pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę się wypowiedzieć. Od razu zaznaczam, że ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie mogę się tutaj wypowiadać Autorytatywnie Wydaje mi się, że usunięcie dzikich zwierząt Myślę tu głównie o kotach Z biotopów To olbrzymi błąd Zwierzę dzikie Drapieżnik Jest tutaj jak najbardziej potrzebny no Wyobraźmy sobie to też mogą być dane, które się trochę rozjeżdżają, ale wydaje mi się, że gdzieś kiedyś słyszałem, że szkórów na świecie jest około cztery razy więcej niż ludzi. Myszy przypuszczam jeszcze więcej. Więc gdyby usunąć dzikie koty, które wydają się e, takimi przeciwnikami naturalnymi tych właśnie drobniejszych gryzoni, no to doprowadzilibyśmy do... Dramatu tak mi się wydaje. Jednocześnie Pani wielu nienatem? przyrodników i przyrodniczek zwraca uwagę, że wałęsające się dziko koty, które zwykle nie są dzikie, tylko domowe, stanowią poważne zagrożenie dla ptaków w miastach. Pani Katarzyna z bielska białej o samorządowych sposobach na walkę z problemem bezdomności kotów, psów i nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak jak chciałam powiedzieć o rozwiązaniach systemowych, bo w Biersku Białej kładziemy nacisk właśnie na takie rozwiązania. Przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej działa projekt, który nazywa się Kociemiastu Bada Miał Misja i stanowi zespół do odławiania kotów wolnożyjących. Oprócz tego też e, współpracujemy ściśle ze społecznymi opiekunami kotów wolnojęcych, dostarczamy im karmy, budki na zimę e, dla tych kotów, więc e, to jest coś, co bardzo dobrze działa i e, tak naprawdę też e, zrzesza organizacje po, e, pozarządowe. E, Pani zdaje pracę, się że... działa w tej organizacji dobrze? Dobrze ja słyszę? To nie jest organizacja, to jest, to inicjatywa. jest pod inicjatywa gminy, tak bielsko-biała. Działa to pod chroniskiem miejskim. Mm -hmm. Ja jestem członkiem tego zespołu, jak najbardziej. Ale też oprócz tego współpracujemy z organizacjami społecznymi, które nas bardzo w tym wspierają, ale najważniejsze jest to, że inicjatyw z inicjatywą wychodzi schronisko i to jest myślę najlepsze rozwiązanie, ponieważ no wszystko jest przede wszystkim transparentne. Wszystko jest jawne, a organizacje mogą po prostu się pod te projekty podłączyć. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Katarzyno za podzielenie się tym doświadczeniem. Ja też przypominam Państwu, że 95% organizacji yy, społecznych, które troszczą się o bezdomne zwierzęta w Polsce, Finansuje się praktycznie sama i realizuje zadania, które ustawowo należą do gmin. A czyja to może być i powinna być odpowiedzialność, mówiła mi Karolina Pacoń, współautorka raportu o bezdomności zwierząt w Polsce z Fundacji Pomagam.pl. Dopóki nie będziemy mieli takiej odpowiedzialności też na tym poziomie bardziej jednostkowym każdego z nas to nam się wydaje, że to nie jest nasz problem, ale my wszyscy za to płacimy. Znakowanie zwierząt jest bardzo ważne, bo pozwala uniknąć sytuacji, kiedy z jednej strony ktoś porzuca zwierzę i ten koszt jego, za jego utrzymanie, za jego leczenie przechodzi na gminę czyli płacimy za to wszyscy, a z drugiej strony zdecydowanie zmniejsza ilość zwierząt, które po zagubieniu trafiają do schroniska, trafiają znowu do tych punktów, w którym zupełnie niepotrzebnie, bo mogłyby wrócić do swojego właściciela, a tak naprawdę no, ponosimy znowu koszty, my systemowo schroniska są przepełnione, a z drugiej strony sterylizacja która jeżeli nie zaczniemy tego robić, to niestety problem będzie cały czas narastał i będziemy płacić coraz więcej. No tutaj kontrola nad populacji to jest trochę obowiązek nas wszystkich, bo te zwierzęta nie bez powodu żyją przy ludziach i nie możemy teraz powiedzieć, że to są dziko żyjące zwierzęta, no bo większość z nich niestety nie jest dziko żyjąca, to jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku zwierząt leśnych, które są niezależne od człowieka. Tak naprawdę koty, psy czy też właśnie te zwierzęta egzotyczne, jeżeli nie będziemy tego robić, jeżeli nie będziemy brać tej odpowiedzialności jako społeczeństwo, to będzie coraz gorzej. Zdecydowanie się nie zgadzam czy państwo byliby gotowi wziąć na siebie jeszcze większe koszty e, zapanowania nad tą nad populacją zwierząt bezdomnych jednostkowa sterylizacja to koszt około 300 zł a po ulicach e, polskich miast i miasteczek wałęsa się aż milion bezdomnych zwierząt pani Katarzyna Storunia dzwoni do nas w tej sprawie Witam. Dzień dobry. Pani autorka raportu właściwie wyczerpała wszystko to, co chciałam powiedzieć. Chciałam również odnieść się do przedmówczyni z Bielska-Białej, pani Katarzyny, o ile dobrze pamiętam. Tak, imienniczki pani. Tak jest. Wielki ukłon. E, więc postaram się mówić szybko, bo wiem, że wypowiedzi szybkie są promo promowane. E, sterylizacja plus adopcja. E, koty dziko żyjące to nie są koty dzikie. To są koty bezdomne. 7 50 tysięcy, to jest ogromna liczba. Pomagajmy tym, którzy pomagają. Czyli nie rozliczajmy, nie czepiajmy się fundacji, schronisk, organizacji społecznych, bo oni w większości, tak jak powiedziała pani Karolina, e, utrzymują się zdatków. Można adoptować. Można adoptować wirtualnie wystarczy się troszeczkę zainteresować. Te fundacje, jeśli dają koty do adopcji, koty i psy oczywiście, to dotyczy również psów, to są przebadane zwierzęta, często zastrwione, często z pomocą przy dostarczaniu karmy czy lekarstw, jeśli są to zwierzęta chore. Ci ludzie naprawdę znają się na tym, co robią. Podam jeden przykład z mojego miasta. Obserwuję, jestem blisko dwóch fundacji. Jedna fundacja, Fundacja KOT, dwa dni temu opublikowała zamknięcie pierwszego kwartału wysterylizowali 246 kotów na terenie Torunia. To jest liczba może niewielka w porównaniu z 750 tysiącami, ale takich fundacji są setki w Polsce. I dziękujemy ja, im za ich pracę. Wrócił do nas pan Maciej z Poznania, którego propozycja, żeby to opiekunowie, właściciele zwierząt domowych ten system Opieki nad nimi finansowali z własnych kieszeni i wywołał pan burzę, panie Macieju. Czy to dobrze, czy źle to się okaże? Witam ponownie. Ja bym chciał wprostować ad tutaj wypowiedzi jednej pani, która posądziła mnie o to, że jestem odhumanizowany. Nie padły takie słowa, ale rzeczywiście pana propozycja okazała się kontrowersyjna. Ja świadomie też nie wchodziłem w ten typ zwierząt do opieki z racji tego, co się właśnie dzieje, bo te wszystkie zwierzęta bezdomne, bo o nich rozmawiamy, nie o dzikich, tylko o bezdomnych. Zdecydowanie to ważne rozróżnienie. Są, dokładnie, są efektem błędów ludzkich. Ja w swoim życiu e, opiekowałem się kilkudziesięcioma różnymi zwierzętami. głównie były to gryzonie, świnki morskie, chomiki, kilka szczurów miałem, bo uważam, że to są bardzo inteligentne zwierzęta. Pomijam rybki, bo to jest kontakt, bo, no mało, mało trudno ciekawy, przytulić tylko, rybkę w akwarium. Ale kontakt szczura na przykład, no to głównie były szczury kapturowe, to były zwierzęta, wszystko w stu procentach, to były, akurat miałam takie dojście z laboratoriów. A mimo to pan podtrzymuje swoje zdanie, mimo że sam zwierzętami się opiekował, jak pan mówi. Tak, tak, ja kocham zwierzęta, sam w okresie. To ostatnie zdanie, leci. puenty, ostatnie zdanie. Panie Macieju? 200 lat temu niecałe z Anglii zostały sprowadzone do, do Australii drapieżniki, nie drapieżniki, tylko króliki, które rozprzestrzeniły się w olbrzymiej ilości. Udało się tam w jakiś sposób w międzyczasie zadziałać. Nigdy ta populacja później nie wróciła do szacowanych 600 milionów, ale są metody na to, żeby e, zredukować ilość niechcianych zwierząt, że tak powiem. Tak? Bardzo, bardzo dziękujemy panie Macieju i pani Bożena z Bołomina czeka już długo na swoją kolej. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry Państwu. Ja chciałam poruszyć taki aspekt, może o którym nie myślimy, ale tysiące lat temu zwierzęta, takie jak psy i koty, zostały udomowione przez człowieka, takiego pierwotnego człowieka, który miał korzyści z psów, z kotów i no, w związku z tym tak się stało. Wobec tego te zwierzęta, które były kiedyś dzikie, stały się zależne od człowieka i my tak naprawdę ponosimy, ponosimy konsekwencje tego, co się stało w tym znaczeniu, że te zwierzęta są od nas zależne. To nie są dzikie zwierzęta, które sobie radzą na wolności, tylko one nawet mają zmiany w mózgu z spowodowane tym, że ta bliskość, ta bliskość człowieka spowodowała, że one mają inne myślenie. W związku z tym ten ich los jako zwierząt bezdomnych jest bardziej tragiczny. I jest w naszych rękach, tak jak pani powiedziała. Zgodziłaby się z tym chyba pani Kamila, która... Na naszym Facebooku pisze tylko powszechna kastracja może coś zmienić, nawet nieobowiązkowa, ale finansowana przez państwo. W Sejmie przypomina pani Kamila, czeka dotyczący tego projektu stawy druk 836, która mogłaby wejść w życie już na początku przyszłego roku. Zapraszam do zapoznania się z informacjami. Na profilu Kastrujemy bezdomność oraz do podpisania apelu dody o zmiany, o zmiany w prawie. Państwo na pewno o tym apelu już wielokrotnie słyszeli. Czy Pani Aleksandra ze Szklarskiej Poręby przychyla się do tego zdania? Dzień dobry państwo. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się i prosimy o wyciszenie radia, bo my słyszymy siebie. Czy Pani Aleksandra jest z nami? A w takim razie Pana Bogdana z Tychów. Zapraszamy w miejsce Pani Aleksandry. Dzień dobry moich ukochanych trójkowiczów, pozdrawiam radiosłuchaczy. Pozdrawiam cudowne Bielsko-Białą, turystyczna miejscowość, ale mają przepiękne schronisko z załogą Wartą Nobla albo Oskarów. Oscar Miał pan Białe. do czynienia z tą załogą, słyszę. Tak, adoptowałem kota, w sumie pięć kotów, ale z Bielska-Białej Sronisko mieści się nomenomen na ulicy Reksia. Och, jaka 48. piękna, adekwatna Kolejna nazwa ulicy. Reksia. Jak ja pan pański zakochany... kot się miewa? Czy to kotka, jak ma na imię? Zazula, to jest Och. Zazula. Niestety choruje. Y idą grube pieniążki, ale moja miłość, głównie córka, operuje leczeniem. Mm -hmm. I te pięć kotów, no to jest mój świat. Poleca pan adopcję, Mówiłem, jak nie, sądzę zatem W ogóle leczenie kotów wymagające pieniędzy, ale kastracja podstawą. Hmm. Musi być kastracja bez domniaków i po prostu pozdrawiam załogę słoniska zwierzęcego z ulicy Reksia 48, Bielsko-Biała. I, I my się przyłączamy do tych pozdrowień yy, i kłaniamy się w pas wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom schronisk. Również pani Anna Zopolskiego dodzwoniła się do nas. Dzień dobry. Witam, witam, bardzo miło, że udało mi się dodzwonić. Ja chciałam poruszyć dwie kwestie, bo pierwotnie chciałam zadzwonić takim pomysłem, bo kiedyś tak sobie pomyślałam, może dla żartu, może nie, jak rząd zaczął rozdawać 500+, plus, potem 800+, plus na, na rodziny, które mają dzieci, tak sobie pomyślałam, a jakby tak rozdać, chociażby 50 plus dla właścicieli na przykład psów i kotów. Z tym, że no, oczywiście uwarunkowane, nie każdemu, tylko na przykład po udokumentowanym y, posiadaniu psa, y, na przykład ze schroniska. Wiadomo, że nie jest to wcale łatwe. Taką, Czyli żeby finansowo y, y, wspierać te wspierać, osoby, które zdecydują się na adopcję tak, zwierząt. Tak, że zawsze to coś tam pomoże, czy na karmę, czy jeśli nawet kogoś stać na karmę, na podstawowe rzeczy, to na przykład, nie wiem, dodatkowe szkolenie, czy jakieś tam akcesoria. No zawsze to też miejsca pra pracy jakieś tam powstaną. Y, to taki mój pomysł. Y, no pewnie byłoby to trudne do wyegzekwowania, żeby skontrolować to, żeby yy, czy ktoś po prostu nie, nie bierze sobie psa, żeby a potem go wyrzuca, żeby tylko dostać jakieś tam i czy w ogóle Powszechne no, czipowanie to... mogłoby trochę pomóc w tej kwestii. Wtedy wiadomo było, do kogo ten pies przynależał. Halo, halo, słyszymy się pani Anno? Tak, tak, słyszymy się? Chciałam jeszcze taką ważną kwestię i chciałabym, żeby pan nie przerwała, bo to nigdy nie jest poruszane, taka kwestia. Bardzo proszę, ale bo, krótko, bo musimy już kończyć tak, powoli. bo tutaj Pan zadzwonił, że wybicie na przykład, czy tam wyeliminowanie kotów to byłoby zaburzenie w przyrodzie, bo nie, nie będą nam... Łowić myszy i szczurów ja chciałam po, powiedzieć, bo to mało kiedy jest poruszane, że koty są drapieżnikami i one strasznie i to jest, to jest obcy gatunek i to nie tylko jest kwestia myszków, szczurków y, czy ptaszków, ale koty wyżerają wszystko dookoła wszystkie małe zwierzęta, młode jeże, jaszczurki, padalce, to wszystko co jest naszą rodzimą fauną i to I, one i to często stanowią zagrożenie, więc zagrożenie. jeśli chodzi o bezdomność, jak najbardziej, odławiać sterylizować, ale to nie na tym się kończy jestem bardzo przeciwna na pomocy kotom w sposób taki, że się je dokarmia, robi jakieś budki i tam jakaś pani z jakiejś fundacji czy tam jakiegoś stowarzyszenia dzwoniła nie, nie, jestem przeciwna takiej pomocy. Rodzi to więcej tych, tych kotów, bo ich nie są w stanie wyłapać. Tak jak ktoś tutaj powiedział, żeby katastrofy złapać, trzeba go złapać. One są półdzikie, będą jeszcze dodatkowo dokarmiane i, i zaopiekowane z budką. Y, y, to obroną. rzeczywiście będą bo się mnożyć się... i mnożą się. Bardzo dziękuję. Pan Marcin z Czechowic Dziedzic czeka przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tej osoby, która tam była taka oburzona, że część kosztów powinna być przerzucona na e, ludzi, którzy posiadają... Pan tak nie wiemy, uważa? Psy, psy i koty? Nie. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Natomiast ta pani troszeczkę przesadziła, zrównując ludzi siedzących w więzieniach, z psami i kotami, że to jest taka sama odpowiedzialność i że to jest jakaś równość, tak? Tu i tu, no moim zdaniem jest to lekka przesada. Natomiast nie wiem, jakie są statystyki ile jest w gospodarstwach domowych psów i kotów, ale może faktycznie podniesienie e, podatku za posiadanie takiego zwierzaka w jakimś stopniu rozwiązałoby problem, bo z tego co ja wiem, to nie są jakieś olbrzymie kwoty, więc... Może to byłoby jakieś wyjście z sytuacji, no może nie całkowite wyjście, natomiast, natomiast byłoby to mocno pomocne w rozwiązaniu te, tej sytuacji. No i tylko tyle chciałem powiedzieć. Natomiast naprawdę zrównywanie psów i kotów z ludźmi, no to to jest domena e, ludzi, którzy posiadają e, psy i koty. No i tak jak się mówi, dzielą się posiadacze tacy psów przede wszystkim, którzy e, śpią ze zwierzętami, i którzy się do tego po prostu nie przyznają. Tylko tyle, dziękuję. Ja się dobre. zaliczam do pierwszych i drugich. Pani Anna Skrosna na koniec e, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie Dzień... słowo należy do pani. Jestem razem z mężem szczęśliwym. jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami trzech kotów i dwóch psów. Wszystko jest to przytulone, czyli kiedyś było bezdomne. Tutaj przedstawię moje koty Ciutka, Walszyk, to są dwulatki i już e, emerycka e, Mela. Pies, e, pieski to jest dropek i precel, precel z Wojcieszek I namawiam do adopcji tyle, e, ile te zwierzęta potrafią dać ciepła i miłości, to naprawdę trudno powiedzieć. Natomiast e, jestem również za dokarmianiem bezpańskich, bo niestety. Nie wszystkie się dadzą wyłapać, oczywiście e, u, u nas gmina dosyć fajnie działa i w miarę są e, e, pilnowane te m, koty, które są wyłapywane, przekazywane do adopcji. Bądź jest wypuszczane z powrotem i one są sterylizowane bądź kastrowane. Bardzo, e bardzo dziękujemy <głos> i my też przyłączamy się do apelu o to, żeby wspierać bezdomne zwierzęta i wspierać tych, którzy je wspierają. Ja dziś dziękuję Państwu za tę gorącą dyskusję. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Piotr Łodej. Byliśmy z Państwem w tej godzinie. Jutro po 11.00 Krzysztof Łoniewski będzie pytał Państwa, czy podobnie jak w Paryżu należy w Polsce wycofać elektryczne hulajnogi z naszych miast. A zostawiamy Państwa z adekwatną bardzo piosenką o tym, jak rozmawiać trzeba z psem. Do usłyszenia. Mieszkałem w pewnej wsi A więc wołam do mnie psie I już pies odzywa się Potem wołam chod I już mam przy sobie psa A gdy powiem cicho leż Leżę ja i pies mój też Kiedy dłoń wyciągam doń Grzeszniejsze Zabawnie szczerzykły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy przygość dam, pies ją z się, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, piesu nóg mych zaporów sen.